Tu Radio Posiadłość. Mówi Radio Posiadłość. Słuchacie Radio Posiadłość. Radiowy magazyn Posiadłość, sponsorowany przez Biuro Obrotu nieruchomości Illinois Star Realtors. Nieważne, gdzie jesteś, ważne, czego słuchasz. Wiadomości. Rynek. Oferty. Kupno. Sprzedaż. Finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta. Dzień dobry. Przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepsarz. Dziś w programie, jak zwykle przy muzyce, duża dawka informacji, ofert, porad i sugestii. Zapraszamy. Yeah. mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku. Kup sobie dom i nie płać komuś, płać sam sobie. 847-647-4000 lub wejdź na www.posiadłość.com Radio Posiadłość Uwaga, uwaga! Weekendowa super okazja. Murowany, trzypoziomowy dom w Elmwood Park. Trzy sypialnie, dwie pełne łazienki, wykończony basement, duża ogrodzona działka, garaż na dwa samochody. Dom stoi przy bocznej, spokojnej ulicy, blisko skrzyżowania Belmont i Cumberland. Cena wywoławcza to jedyne 140 tysięcy. Proszę nie przekapić tej okazji. Murowany dom Belmont Park za jedyne 140 tysięcy. Dla zainteresowanych podajemy informację, że dom nie jest do remontu. Nie czekaj, dzwoń już teraz. Jutro może być tylko drożej. 847-647-4000 Jeśli linia jest zajęta, proszę zostawić krótką wiadomość. 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Illinois Star Realtors Zapraszamy! UWAGA! Przypominamy wszystkim słuchaczom, że magazynu radiowego posiadłość można słuchać w całości w internecie. Wystarczy odwiedzić witrynę internetową posiadłość.com, wybrać opcję Słuchaj teraz, następnie Dokonać wyboru audycji, którą chcemy odtworzyć. Zapamiętaj ten adres posiadłość.com. Magazyn informacyjny Radia Posiadłość dostępny jest 24 godziny na dobę. Pamiętaj, czy sprzedajesz, czy kupujesz. Jeden tylko adres potrzebujesz. posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Teraz najważniejsze wiadomości tygodnia. Rynek realnościowy jest przygotowany na zyski. Eksperci rynku nieruchomości twierdzą, że rynki w całym kraju są gotowe do podjęcia pewnych zdrowych kroków naprzód. Po ogromnych wzrostach i spadkach w ciągu ostatniego dziesięciolecia wzrost cen domów wydaje się być bardziej normalny i zrównoważony. Obecnie jest on zgodny z długoterminowym, stopniowym i dynamicznym wzrostem. Po sześciu latach przeciętnej działalności sprzedażowej doświadczamy stłumionego zapotrzebowania na nieruchomości. Na tej podstawie przewiduję, że dzięki ciągłej poprawie gospodarki mamy przed sobą kilka lat stabilnego wzrostu sprzedaży zarówno istniejących jak i nowych domów. Lokalizacja dyktuje wartość domów. Mówi się, że w nieruchomościach wszystko zależy od lokalizacji. Taki punkt widzenia został wyraźnie przedstawiony w nowym raporcie, który koncentruje się na trendach wartości nieruchomości w całym kraju. Według tego raportu 9 z 10 najlepszych i najdroższych rynków kraju znajduje się w Kalifornii. Raport ten podkreśla znaczenie lokalizacji, uwzględniając wszystkie 50 stanów, i tylko porównywalne domy z czterema sypialniami i dwiema łazienkami. Jest to dość niesamowite. Średnia cena jednego z tych domów w Los Altos, Kalifornia, wynosi prawie 2 miliony dolarów. W Cleveland, Ohio jest to mniej niż 65 tysięcy dolarów. Według raportu te dwa miasta reprezentują najdroższe i najbardziej przystępne rynki nieruchomości w całym kraju. Obserwujemy spadek zaległości w spłacie hipoteki. To dobry znak dla rynku realnościowego i całej gospodarki. Więcej właścicieli domów w całym kraju jest w stanie płacić rachunki na czas. Na koniec trzeciego kwartału tego roku 5,8% wszystkich kredytów w USA było zaległych. Jest to spadek w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz rokiem. Oznacza to również szósty z rzędu kwartał takich spadków. Według Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, które reprezentuje sektor finansowania nieruchomości, zaległe kredyty są obecnie na najniższym poziomie od 2007 roku. Stopa zaległości obejmuje kredyty hipoteczne, które mają co najmniej jedną zaległość. Tymczasem procent kredytów w procesie konfiskat sądowych na koniec trzeciego kwartału był również najniższy od 2007 roku. Nadchodzi tańsza zima dla właścicieli domów. Wiele domów odczuło już skutki ujemnych temperatur i śniegu w tym sezonie. Pytanie za milion dolarów. Ile będzie kosztować ogrzewanie domu? Oto dobra wiadomość. Prawdopodobnie nie będzie tak źle jak w zeszłym roku, kiedy to... Jak bez wątpienia pamiętacie, mieliśmy ciężką zimę, prawie każdy musiał odśnieżać, a wiatr i przejmujące do szpiku kości zimno było okropne. Według nowego raportu CBS News w tym sezonie prognozy są bardziej łagodne. Jeśli dodać do tego jeszcze ten trend spadkowy światowych cen ropy naftowej, to nasze rachunki za media powinny być nieco niższe. Zdaniem Amerykańskiej Agencji do Spraw Energii, koszty gospodarstwa domowego za gaz ziemny, olej opałowy, energię elektryczną i propan powinien być niższy w porównaniu z ostatnią zimą. Zauważmy, że przystępność cen domów pozostaje w dalszym ciągu na stałym niskim poziomie. Wiele słyszeliśmy o trwałym wzroście cen domów w całym kraju. Nawet pomimo wzrostu cen, większość ludzi nadal może sobie pozwolić na zakup nieruchomości. Według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych prawie 62% nowych i istniejących domów zostało uznanych za domy w przystępnej cenie w trzecim kwartale tego roku dla rodzin w USA zarabiających średnio około 64 tysiące dolarów rocznie. Jak już wspominaliśmy, Ceny domów idą w górę. Na początku roku były one nieco bardziej przystępne. Patrząc na odnotowane standardy, przystępność jest nadal dosyć wysoka. Zdaniem stowarzyszenia przyczyniło się do tego niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i silny wzrost zatrudnienia, które również napędzają pozytywną dynamikę dla nadchodzących miesięcy. Przewiduje się zdrowy wzrost na rynku realnościowym w 2015 roku. Rok 2015 jest już tuż, tuż i zapowiada się na ciekawy w świecie nieruchomości. Powszechnie uważa się, że rynek zmierza w dobrą i zrównoważoną stronę. I to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich. Tymczasem Freddie Mac przygotował dla nas ładną prognozę na 2015 rok. Przewiduje ona wzrost cen domów, wysoki poziom przystępności cenowej, oraz 20% skok w rozpoczynaniu nowych budów. Dodatkowo oczekuje się, że całkowita sprzedaż domów wzrośnie o 5% do najlepszego tempa od 8 lat. A jak będzie wyglądał rynek nieruchomości w okresie świątecznym? Tygodnie między Halloween i Nowym Rokiem mogą wydawać się dziwnym momentem na wystawianie domu na sprzedaż. Ale może być to dobry pomysł. Zdaniem magazynu Forbes Kilka badań wykazało, że domy wystawione w tym okresie na rynek mają większe szanse na sprzedaż. Jest również bardziej prawdopodobne, że zostaną sprzedane szybciej i za cenę zbliżoną do ceny wywoławczej. Jednym z powodów jest fakt, że nabywcy, którzy są aktywni w tej chwili prawdopodobnie przeczekali najbardziej ruchliwy sezon i są bardzo zmotywowani do złożenia dobrej oferty. Możliwe także, że chcą kupić dom pod koniec roku ze względu na podatek, aby mogli odliczyć koszty zakupu domu. I wreszcie na rynku jest mniej domów. Oznacza to, że sprzedający, którzy wytrzymają do tego czasu, będą mieli mniejszą konkurencję, a co za tym idzie, większa uwaga skupi się właśnie na nich. Pewnie więcej możliwości będzie dla kupujących dom. Z nowego raportu CoreLogic firmy zajmującej się rynkiem realnościowym wynika, że w sierpniu 33% sprzedaży domów zostało sfinalizowanych za gotówkę. Liczba ta spadła w ujęciu rok do roku, co miesiąc od stycznia 2013 roku. Niektórzy z nas mają pieniądze na zakup domu tylko za gotówkę, jednak większość z nas nie ma takiej możliwości. Dlatego patrząc na ogólną kondycję rynku nieruchomości, sprzedaże domów za gotówkę stanowią kluczowy wskaźnik. Jeśli sprzedaże gotówkowe są wysokie, oznacza to, że aktywność inwestorów poszła w górę, podczas gdy przeciętni kupujący, ci z kredytami hipotecznymi, nie mają tak wiele możliwości uczestnictwa w rynku. Krótko mówiąc, nie tak wygląda zdrowy rynek. W 2011 roku sprzedaże za gotówkę stanowiły prawie połowę, bo aż 46% wszystkich zakupów domu. Od tego czasu liczba ta spadała drastycznie i konsekwentnie. Jeśli chcesz uzyskać atrakcyjny kredyt hipoteczny, zadawaj pytania. Uzyskanie kredytu hipotecznego może być stresującym i skomplikowanym procesem. A nowe badanie podkreśla znaczenie zadawania wielu pytań, nawet jeśli już wcześniej słyszałeś te same informacje. Według JD Power Associates, firmy badającej satysfakcję klienta, 43% kupujących po raz pierwszy mówi, że nie do końca rozumie przebieg procesu kredytowego. Tymczasem większość, bo aż 54%, nie do końca rozumie wszystkie opcje kredytowe, które są dla nich dostępne. Fachowcy twierdzą, że kupującym dom po raz pierwszy brakuje doświadczenia i pewności, ale często nie zadają pytań, ponieważ nie chcą wyjść, na niedoinformowanych. Dlatego komunikacja między kupującym a kredytodawcą jest tak ważna. To Twoje pieniądze. Eksperci finansowi doradzają rozejrzenie się za odpowiednim kredytem hipotecznym i odwagę w zadawaniu pytań. Uwaga! Specjalna oferta dla słuchaczy Radia Posiadłość. Jeśli myślisz o sprzedaży swojego domu lub mieszkania, zadzwoń do nas po darmową, niezobowiązującą, profesjonalną wycenę swojej nieruchomości. Zadzwoń pod numer 847-647-647. 4000. Zadzwoń, a ja osobiście wycenię Twój dom. Pozwól sobie pomóc. Moje 25 lat doświadczenia gwarancją jest Twojego sukcesu. 847 647 4000. 847 647 4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Radio Posiadłość!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 Centrum Implantologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej doktora Bartłomieja Niszwickiego Millennium Surgical 5980 South Archer w Chicago poleca szczepianie implantów zębowych, przeszczepy kości, usuwanie zębów, w tym zębów mądrości oraz najnowszą metodę odbudowy uzębienia implantami na stałe w jeden dzień metodę All on 4. Zapewniamy konkurencyjne ceny oraz atrakcyjne raty. Poszczegóły dzwoń 773-838-8855 lub wejdź na stronę implantyshikagodat.com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 957 Prosimy o uwagę licencjonowanych agentów nieruchomości. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą biura, to pomyśl o nas. Illinois Star Realtors Warunki współpracy dostosujemy do Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy pracujesz na pełny czy częściowy etat, czy posiadasz własne biuro domowe czy też nie, reprezentujesz głównie osoby kupujące czy właścicieli domów. Oferujemy również dostęp do klienteli firmowej.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 Zapraszam. Radio to Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które łatwo można wpaść, decydując się na zakup domu. Gdzie szukać własnych czterech kątów? Jak wycenić ich realną wartość? Jak ustrzec się przed popełnieniem kosztownego błędu? Co należy wiedzieć przed podpisaniem umowy? Tom Dudziński. Ćwierć wieku doświadczenia. Ponad dwa tysiące sfinalizowanych transakcji. Zaufaj wiedzy i doświadczeniu. Tom Dudziński, Illinois Star Realtors. Wskażemy Ci bezpieczną drogę do Twojego domu. 847-647-4000 847-647-4000 posiadłość.com Dekorować czy nie? Oto jest pytanie. Jeśli jesteś właścicielem domu, wiesz jak wspaniale on wygląda w sezonie świątecznym. Od święta dziękczynienia poprzez Boże Narodzenie do Nowego Roku Dom jest tam, gdzie gromadzi się rodzina i przyjaciele, aby wspólnie świętować. Tak to właśnie jest prawie każdego roku. Ale niektóre lata są inne, ponieważ Twój dom może być akurat wystawiony na sprzedaż w okresie świąt. A to rodzi bardzo ważne pytanie – dekorować czy nie? Prawdopodobnie już wiesz, co wiąże się ze sprzedażą domu. Całkowita depersonalizacja i pozbycie się bałaganu tak, aby kupujący mogli zobaczyć sam dom, a nie wszystkie Twoje rzeczy. W ten sposób mogą sobie wyobrazić życie w nim. Zatem należy pościągać zdjęcia rodzinne ze ścian, rysunki dzieci z lodówki i oczywiście to Twoje wielkie trofeum takiej ryby wraz z historią jej połowu. Ale te rzeczy to nic w porównaniu ze świętami, ponieważ nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, co spodoba się potencjalnym nawywcom. Z jednej strony, jeśli kompletnie udekorujesz swój dom, możesz zniechęcić niektórych kupujących, którzy nie obchodzą tych samych świąt, co ty, lub nabywców, którzy nie obchodzą żadnych świąt. A jeśli w ogóle nie udekorujesz, możesz odstraszyć kupujących, którzy mogą się zastanawiać, czy sprzedający nie jest przypadkiem jakimś sknerą. Jak widzisz, bez względu na to, co zrobisz, nie będziesz w stanie zadowolić wszystkich kupujących. Nie ma więc jednej strategii na to, aby sprawić, by każdy kupujący był zadowolony ale Twój agent realnościowy może podpowiedzieć Ci, co działa, a co nie w Twojej okolicy. Może Ci doradzić w kwestii dekoracji świątecznych, rodzaju nabywców, którzy mogą oglądać Twój dom i tego, jak Ci kupujący mogą zareagować na ozdoby lub ich brak. Na przykład, jeśli mieszkasz w tradycyjnym dom rodzinnym w tradycyjnej dzielnicy, gdzie wszyscy właściciele domów idą na całość i montują tradycyjne lampki świąteczne wzdłuż linii dachu, wieszają światełka na krzakach i duży wieniec na drzwiach, to może z punktu widzenia kupujących będzie lepiej, jeśli będziesz podążać za tradycją. Z drugiej strony, jeśli sprzedajesz wyszukany, nowoczesny dom w bardzo fajnym i modnym sąsiedztwie, może zechcesz zminimalizować niektóre ozdoby świąteczne, takie jak wstążki i kokardki, aby smukłe linie Twojego domu pozostały widoczne, a Twój dom nadal był fajny i modny, ale dość o kupujących. Trzeba również zastanowić się nieco nad innymi kwestiami. Jeśli Ty i Twoja rodzina jesteście głęboko religijni, możesz czuć, że obchodzenie świąt odgrywa rolę w uhonorowaniu Waszej wiary. Jeśli tak jest, będziesz wiedzieć, co jest dla Ciebie właściwe. Lub jeśli masz małe dzieci, lampki świąteczne, dekoracje i radość, jaka przynoszą ich młodym sercom, mogą być warte o wiele więcej niż to, co o Twoim domu myśli potencjalny nabywca. Warto więc rozważyć opcje. Przede wszystkim, jeśli naprawdę chcesz przesadzonych dekoracji świątecznych, zawsze możesz na chwilę zawiesić sprzedaż domu. Tak, odpoczynek od domu otwartego, pokazów i martwienia się o ozdoby świąteczne. Możesz robić co chcesz i po prostu wystawić go z powrotem na sprzedaż po nowym roku. Powinieneś o tym porozmawiać ze swoim pośrednikiem. Z drugiej strony możesz po prostu pominąć ten jeden sezon świąteczny. W ogóle nie dekoruj domu światełkami. Zapomnij o cholince, nie zapraszaj gości. Po prostu pomiń święta i włóż całą swoją energię w sprzedaż domu. Po tym wszystkim jego sprzedaż będzie doskonałym prezentem świątecznym. To dobry cel i każdy go zrozumie. Może z wyjątkiem dzieci. A trzecia opcja? Kompromis. Może nie wyciągaj wszystkich ozdób domowej roboty wykonanych przez twoje dzieci i wnuki i nie wypełniaj każdego kącika zielonymi gałązkami związanymi czerwono-zielonymi wstążkami. Zamiast tego zrób to, co robią profesjonalni dekoratorzy wnętrz. Drobne dekoracje, które przyciągają uwagę, nie przyćmiewając cechy Twojego domu. Albo możesz ozdobić tylko jeden pokój. Tylko jeden. A reszta domu niech będzie strefą wolną od świąt. A może zawieś jeden wieniec na drzwiach lub tylko kilka światełek, zamiast zakrywać cały trawnik dekoracjami. A oto kolejny pomysł dla Ciebie. Kup choinkę w Wigilię Bożego Narodzenia. Wiele rodzin tak robi. I dzięki temu można pokazywać dom bez świątecznego bałaganu aż do 24 grudnia. A jak już kupisz drzewko, w noc przed Bożym Narodzeniem urządź uroczyste ozdabianie choinki i połóż pod nią wszystkie prezenty. A następnie ciesz się nią. Przecież nikt nie będzie oglądać Twojego domu w Boże Narodzenie. Przynajmniej mamy taką nadzieję. A oto inne kompromisy, nad którymi warto się zastanowić. Jeśli jedna z tradycji rodzinnych polega na pieczeniu ciasteczek, to może w tym roku ją pomiń. Chyba wolisz, aby kupujący zobaczyli czystą i piękną kuchnię niż bałagan, w którym całymi dniami walają się przybory kuchenne do pieczenia ciasteczek. Podobnie jest z gośćmi, którzy przyjeżdżają na kilka dni. Wujek Franek siedzący na kanapie w szlafroku, palący cygaro i oglądający mecz piłki nożnej nie jest sposobem na zaprezentowanie się z jak najlepszej strony. To może być ten jeden rok, kiedy będziesz dla odmiany świętować w domu u kogoś innego. Nie ma tutaj dobrej i złej odpowiedzi na pytanie, dekorować czy nie, jeśli sprzedajesz swój dom w sezonie świątecznym. Jedyna słuszna decyzja to taka, z którą będziesz czuł się dobrze. Porozmawiaj więc z rodziną i swoim agentem ranościowym. Zobacz, co sprawdza się w przypadku Twoim i Twojej okolicy. A tak na marginesie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 647-4000 847-647-4000 posiadłość.com. Siódemka jest szczęśliwa, gdy pozbędzie się ósemki. Szybko i bezboleśnie. To nie żart. Zęby mądrości, czyli ósemki sprawiają same bolesne problemy i komplikacje. Usuń je u doktora Nierzwickiego. Doktor Bartłomiej Nierzwicki, chirurg szczękowo-twarzowy zaprasza do nowoczesnej kliniki Millennium Surgical. Bezboleśnie usuwamy zęby mądrości nowoczesną techniką. Millennium Surgical 5980 South Archer, Chicago. Telefon 773 833. 8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 Myślisz o implantach zębowych i szukasz eksperta? Weź pod uwagę referencje, wykształcenie i doświadczenie i wybierz specjalistę chirurga szczękowo-twarzowego, doktora Bartłomieja Nierzwickiego. Dla niego implanty oraz metoda All on 4 to codzienność. Jego technika i najlepsze szwajcarskie materiały to gwarancja doskonałej jakości. Dr Bartłomiej Nierzwicki przyjmuje w klinice Millennium Surgical. Zwoń 773-838-8855 www.ImplantyChicago.com Chcemy kupić dom, więc załatwiam. Pożyczki tu, sprzedaż nieruchomości tam. Latam po całym mieście, nie ma rady. Jest rada. Tu kupisz lub sprzedaż dom pod jednym dachem. Darmowa wycena posiadłości i duży wybór ofert. Zadzwoń 847-647-4000 lub wejdź na www.posiadłość.com. Uwaga!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 us na najnowsze oferty z Biura Sprzedaży Nieruchomości Illinois Star Realtors. Szczegółowe informacje dostępne są w internecie pod adresem posiadłość.com lub dzwoniąc bezpośrednio na polskojęzyczną linię telefoniczną czynną 24 godziny na dobę. 847 kierunkowy 647 4000 847 647 4000 lub w internecie posiadłość.com COM. Rolling Meadows Uwaga, okazja tygodnia. Murowany, dwupiętrowy dom w stylu kolonialnym, cztery sypialnie, dwie i pół łazienki, dębowe podłogi, kominek, garaż na dwa samochody, ogrodzona działka. Jest to sprzedaż bankowa. Proszę Państwa, cena wywoławcza tego domu jest poniżej 300 tysięcy. Wielka to okazja. Kolejna propozycja to miejscowość Elmwood Park. Boczna spokojna ulica, blisko skrzyżowania ulic Belmont i Cumberland. Jest to najtańszy dom murowany obecnie w miejscowości Elmwood Park. W domu tym są trzy sypialnie, dwie łazienki, jest nowa kuchnia, osobna jadalnia, dębowe podłogi w całym domu, jest wykończony basement, garaż na dwa samochody, Dom stoi na dużej ogrodzonej działce, dom ten w tej chwili odbierany jest właścicielom przez bank, musi być natychmiast sprzedany. Cena wywoławcza to jedyne 175 tysięcy. Proszę dzwonić po szczegóły pod numer 847-647-4000. Kolejna propozycja to Chicago, północno-zachodnia strona miasta, okolica skrzyżowania ulic Belmont i Narragansett. Duży murowany budynek trzyapartamentowy, budynek jest z żółtej cegły, ma nowoczesne kuchnie, osobne jadalnie, dębowe podłogi w każdym mieszkaniu. Lokatorzy sami płacą za wszystkie użyteczności. Są trzy nowe systemy ogrzewania, budynek stoi na ogrodzonej działce, jest murowany garaż na dwa samochody, Budynek ten musi być natychmiast sprzedany. Cena jest do uzgodnienia. Proszę dzwonić po szczegóły pod numer 847 647 4000. Mount Prospect, północno-zachodnie przedmieście. Mamy do zaoferowania Państwu olbrzymi murowany dom parterowy w dzielnicy Country Club. W domu tym są trzy sypialnie, są dwie łazienki i jest zupełnie nowa kuchnia. Dębowe podłogi są w całym domu jest pełny, wykończony basement z pokojem rekreacyjnym, salą ćwiczeń, pralnią i warsztatem domowym. Działka o rozmiarze 1 trzeciej akra. Pieszy dystans z tego domu jest do centrum Man Prospect, do parków miejskich, do biblioteki i do stacji kolejowej metra. Jest to jeden z najlepszych dystryktów szkolnych w okolicach Chicago. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Proszę nie przegapić tej okazji, proszę dzwonić do nas poszczegółowe informacje pod numer 847-647-4000. Miejscowość Palatine. Mamy do wynajęcia miejsce komercyjne o powierzchni 1100 stóp kwadratowych. Miejsce to idealnie nadaje się na prowadzenie biura podatkowego, biura podróży, agencji ubezpieczeniowej i tym podobnych biznesów. Lokalizacja jest przy głównej ulicy. Jest wygodny parking dla klientów przy samym wejściu do biura. Cena wynajmu to jedyne 1300 dolarów miesięcznie i podatek realnościowy wliczony jest już w tą sumę. Uwaga! Specjalna oferta dla słuchaczy Radia Posiadłość.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 Chicago, północno-zachodnia strona miasta. Murowany dwusypialniowy dom z pełnym basementem. Podatek jest bardzo niski, tylko 3200 dolarów na rok. Cena jest do uzgodnienia. Miejscowość Wooddale. Trzy sypialniowy dom parterowy z garażem na jeden samochód, działka o rozmiarze połowy akra, cena wywoławcza 140 tysięcy. Kolejna propozycja to Hanover Park. Dwupiętrowy dom, cztery sypialnie, dwie łazienki, garaż na dwa samochody, cena wywoławcza 150 tysięcy. Miejscowość Woodridge, trzy sypialniowy dom parterowy dwie łazienki, pełny basement, garaż, kominek i wiele, wiele innych wygód. Cena wywoławcza poniżej 200 tysięcy. Miejscowość Round Lake, dziesięcioletni dwupiętrowy dom, cztery sypialnie, trzy łazienki, garaż na dwa samochody, pełny basement, cena poniżej 200 tysięcy. Niles, miejscowość, w której znajduje się nasze biuro. Duże dwusypialniowe kondominium w piętnastoletnim budynku dwie łazienki, garaż ogrzewany w budynku, 1300 stóp powierzchni, bardzo niski podatek, cena wywoławcza to jedyne 150 tysięcy. Kolejna propozycja północno-zachodnie przedmieście, miejscowość Arlington Heights, dwusypialniowe kondominium, dwie łazienki, 1200 stóp powierzchni, cena poniżej 100 tysięcy. Miejscowość Westmont, dwusypialniowe kondominium w dziesięcioletnim bloku, dwie łazienki, garaż ogrzewany w budynku, powierzchnia 1400 kwadratowych. Cena wywoławcza 160 tysięcy. Glenview. Murowany dwusypialniowy townhouse. Garaż na jeden samochód. Cena wywoławcza to jedyne 90 tysięcy. Prospect Heights. Olbrzymie trzysypialniowe kondominium. Dwie pełne łazienki. Balkon. Prywatny parking na dwa samochody. Cena wywoławcza to jedyne 80 tysięcy. Bloomingdale. Luksusowe dwusypialniowe kondominium. Dwie łazienki. Ogrzewany garaż w budynku. 1200 stóp powierzchni. Cena wywoławcza to jedyne 90 tysięcy. Szczegółowe informacje na temat tych i wielu innych okazji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem posiadłość.com. Telefon do biura zawsze ten sam 847-647-4000. Rynek nieruchomości pełen jest pułapek, w które łatwo można wpaść decydując się na zakup domu. Gdzie szukać własnych czterech kątów? Jak wycenić ich realną wartość?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 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Illinois Star Realtors. Zapraszamy! Uwaga! Specjalna oferta dla słuchaczy Radia Posiadłość. Jeśli myślisz o sprzedaży swojego domu lub mieszkania, zadzwoń do nas pod darmową, niezobowiązującą, profesjonalną wycenę swojej nieruchomości. Zadzwoń pod numer 847-647-647.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 Posiadłość.com Kupowanie domu na własną rękę przypomina ruletkę, której stawką są Twoje pieniądze oraz marzenia. Nie pozwól, aby obróciły się w ruinę. Planując kupno domu lub mieszkania, postaw na wieloletnie doświadczenie Toma Dudzińskiego. Olbrzymi wybór domów i mieszkań prywatnych. Profesjonalny serwis realnościowy od A do Z. Zadzwoń: 847-647-4000. Kiedy gra idzie o wysoką stawkę, postaw na profesjonalizm. A oto 10 koniecznych kroków do zakupu domu. Załóżmy, że jesteś gotowy do zakupu domu. Jeśli jest to Twój pierwszy raz, może chciałbyś dowiedzieć się, co zrobić, aby proces przebiegał bezproblemowo. Zatem jest to 10 kroków, które musisz przejść kupując dom. Sprawdź swoją historię kredytową i wyniki. Raz w roku masz możliwość bezpłatnego zapoznania się z raportem kredytowym. Odwiedź stronę annualcreditreport.com i zobacz, jak łatwo jest uzyskać raporty kredytowe z trzech głównych biur kredytowych. Będziesz potrzebować wszystkich trzech, ponieważ każdy z nich jest nieco inny. Może się okazać, że jeden z nich zawiera błąd. Nie wiesz z usług jakiego biura kredytowego będzie korzystał twój kredytodawca, więc zależy Ci, aby wszystkie trzy raporty biur były dokładne. Jeśli zauważysz błąd, skontaktuj się z danym biurem i poinformuj je o tym fakcie. Wyślij kopię dowodu takiego jak na przykład zapłacone konto karty kredytowej lub raty za samochód. Przejdźmy do kwalifikacji wstępnej. Twój kredytodawca sprawdzi Twoją historię kredytową i oceni Cię pod kątem ryzyka. Twój dochód, oceny kredytowe, historia płatności, długi obrotowe, zobowiązania takie jak alimenty na dziecko, jak również rodzaj wybieranego kredytu stanowią czynniki określające stopę procentową oraz inne warunki kredytu. Kredytodawca weźmie również pod uwagę, jak dużą część domu jesteś w stanie kupić za własny wkład. Mniejszy oznacza wyższe płatności miesięczne. Na koniec oprocentowanie i warunki. 30 lat stopa stała lub regulowana określą, na co możesz sobie pozwolić w odniesieniu do miesięcznych rat. Kolejny krok to przygotowanie swojej listy życzeń. Zdecyduj, gdzie chcesz mieszkać oraz ile sypialni i łazienek będziesz potrzebować. Rozważ styl życia. Osiedla mieszkaniowe oferują wspólne udogodnienia z niewielką odpowiedzialnością. Domy jednorodzinne oferują więcej miejsca i prywatności, ale są o wiele bardziej wymagające w utrzymaniu wnętrza domu i ogrodu. Pomyśl o tym, jak daleko jesteś w stanie dojeżdżać do pracy. Zrób listę z pięcioma rzeczami, które Twój dom musi posiadać i pięcioma rzeczami, których absolutnie nie chcesz, aby miał. Bądź gotów na kompromis, jeśli znajdziesz dom, który spełnia większość tych wymagań. Kolejny krok to współpraca z Twoim agentem. Twój pośrednik nieruchomości powinien być ekspertem. Musi on wiedzieć dokładnie, jaki rodzaj domu chcesz kupić. Tylko doświadczony agent może zaoferować najlepsze porady na temat nieruchomości odpowiadających Twoim wymaganiom, rynku realnościowego i sytuacji na rynku pożyczek hipotecznych. Jeśli nie jesteś pewien swojego wyboru, Poproś agenta o referencje od osób, które niedawno kupiły lub sprzedały dom dzięki agentowi, którego wybrałeś sobie do współpracy. Teraz jest kolej na wybór domu. Żaden dom nie jest idealny, więc spodziewaj się znaleźć kilka rzeczy, które Ci nie odpowiadają. To normalne. Spróbuj nie zrażać się drobnymi wadami, takimi jak brzydkie kolory farb lub stary dywan. Myśl długoterminowo. Czy chciałbyś ten dom, gdyby został przemalowany, miał nowe dywany? który dom pasuje najlepiej do zajęć i potrzeb Twojego gospodarstwa domowego teraz i w najbliższych latach. Nie kupuj więcej niż potrzebujesz lub na co nie możesz sobie bez problemu pozwolić w tej chwili. Zatem składamy ofertę. Jesteś albo na rynku nabywcy, albo na rynku sprzedawcy, więc Twoja oferta zależy od aktualnych warunków rynkowych. Jeśli dom jest na rynku od dłuższego czasu, Możesz poprosić sprzedającego o obniżenie ceny, zniżki na naprawy oraz pomoc w pokryciu kosztów zamknięcia transakcji. Jeśli jednak dom jest nowy na rynku, jest mało prawdopodobne, aby sprzedający zaakceptował ofertę niższą niż 95-97% ceny wywoławczej. Poproś swojego agenta o poradę i analizę porównawczą rynku, abyś mógł określić uczciwą cenę oferty. Pomyślmy teraz o inspekcji. Inspekcja domu to profesjonalna ocena kondycji domu przeprowadzana przez firmę zewnętrzną. Pamiętaj, że inspektor pracuje dla Ciebie. Jego zadaniem jest wskazanie większych i mniejszych problemów. Inspektor sprawdzi wiek wszystkich instalacji, odnotuje wymagane duże i małe naprawy, naruszenie kodu budowlanych itd. Niektóre inspekcje przeprowadzane są oddzielnie, więc trzeba będzie zatrudnić osobnych ekspertów, którzy poszukają szkodników lub sprawdzą szambo, jeśli takowe znajduje się na posesji musisz wiedzieć, jakie problemy i koszty poniesiesz jako kolejny właściciel. Zatem renegocjuj warunki. Jeżeli inspekcja wykaże, że problem jest bardziej poważny lub że nie został odnotowany w dokumencie ujawnienia nieruchomości sprzedającego, powinieneś renegocjować warunki. Poproś sprzedającego, aby rozwiązał problem lub zażądaj obniżenia ceny, jeżeli wolisz rozwiązać go sam. Przystąpmy teraz do wyceny. Ocena rzeczoznawcy bankowego określa wartość kupowanej nieruchomości. Jeśli wycena domu przeprowadzona przez bank jest niższa od ceny nabycia, bank odmówi udzielenia kredytu, chyba że zwiększysz wysokość swojego wkładu lub wynegocjujesz niższą cenę ze sprzedającym. Jeśli dom spełnia kryteria porównawcze wyceny, kredytodawca rozpocznie proces zamknięcia transakcji. Zwróć szczególną uwagę na kryteria porównawcze, które są stosowane dla wyceny, mogą odchylać wartość w inną stronę, niż się tego spodziewasz. Ostatnim krokiem jest przystąpienie do zamknięcia transakcji. Po zakończeniu negocjacji końcowych oraz ostatecznym sprawdzeniu nieruchomości i upewnieniu się, że wszelkie naprawy zostaną wykonane, następuje proces wnioskowania o pożyczkę hipoteczną. Po zatwierdzeniu twego kredytu, adwokaci reprezentujący strony transakcji ustalają dzień, miejsce i godzinę sfinalizowania zakupu. Spotykają się wszyscy w umówionym miejscu, zwykle w siedzibie firmy ubezpieczeniowej wystawiającej polisę ubezpieczającą Twój nowy tytuł własności domu lub w kancelarii adwokackiej reprezentującej stronę sprzedającą. Wszelka dokumentacja jest podpisywana przez obie strony. Kredytodawca dokonuje płatności na rzecz sprzedającego z potrąceniem wszelkich zabezpieczeń wobec domu, takich jak kredyt hipoteczny sprzedającego oraz inne istniejące obciążenia hipoteki. Po podpisaniu wszystkich wymaganych dokumentów i akceptacji stron, zgodnie z umową, otrzymujesz klucze do nowego domu. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku. Kup sobie dom i nie płać komuś, płać sam sobie. 847 647 4000 lub wejdź na www.posiadłość.com Radio Posiadłość I to już wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Dudziński i Wiktor Klepczarz. Życzymy wszystkim stosunkowo utanego weekendu. Do usłyszenia. I asked my woman, what could I do to make her happy and keep her true? She said, darling, darling, all I want from you is a tiny little piece of your big bamboo. She want a big bamboo get up big and long The big bamboo get up big and strong The big bamboo rise up great and tall The big bamboo is one know. So I gave my lady a piece of sugar cane It's very very sweet she did explain But she handed it back much to my surprise She said she liked the flavor but not the size she want a big bamboo get up big and long the big bamboo get up big and strong the big bamboo rise up great and tall the big bamboo pleases one and all then i gave my lady two coconuts she said darling darling that's okay but the only thing that really really worries me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 But she divorced him. She divorced him very quick. She said she wanted bamboo, and not a lousy chopstick. She want a big bamboo, get up big and long. The big bamboo, get up big and strong. The big bamboo, rise up great and tall. The big bamboo pieces one and long. <laughs> you know when you go to a Calypso show, it's it's a lot of fun. In fact calypsonians are able to extemporate they look around and they sing they make up the song on the things they see in the audience and if you sit in the front row you could be picked on for example you see this gentleman with his legs crossed sitting there looking like he's a real big boss when I tell you this he won't sit at all because I hear that his bamboo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 He's gonna faint and fall If you think you have a problem He has no bamboo at all She want the big bamboo get up big and long The big bamboo get up big and strong The big bamboo rise up great and tall The big bamboo pleases one and all You see this gentleman with a big red nose? My God, it looks like a fireman's hose But he's really lucky, what he can do With a nose like that, he don't need no bamboo She want a big bamboo, get up big and long